Dziś przychodzę do ciebie z tematem samoświadomości. Tematem, który jest takim moim konikiem. I zastanawiam się, czy to właśnie dlatego, że jest takim moim konikiem, to mam tak dużo notatek, bo w sumie jeśli jest konikiem, to po coż mnie te notatki? Może powinnam tak mocno z siebie płynąć? No ale właśnie, tutaj się znowu rodzi ta samoświadomość. Ja jestem taka osoba, która tych notatek potrzebuje. Więc gdzieś dzisiaj może Ci mocniej niż zwykle szeleścić. Ale to dlatego, że jestem tak bardzo przygotowana do dzisiejszego odcinka. Ta samoświadomość to jest taki temat o którym jedni naprawdę chcą rozmawiać, bo ich kręci, a drugi na samą myśl o tym temacie no, spuszczają zasłonę milczenia, jak ciężko w ogóle się tam dobić, a jak już zgadzają się w ogóle coś z tym zrobić, przyglądać się temu, to doświadczam tego, że nierzadko robią to dlatego, bo chcą, żeby wreszcie ten HR dał im spokój, a ten HR przecież mówi, że ryba się psy od głowy i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj Ci opowiadam o tym, dlaczego warto się tą samoświadomością zająć, co zyskasz, jak to zrobić, ale też chcę powiedzieć Ci o pewnej pułapce, o błędzie, który obserwuję, przez który nie dziwię się, że wielu z nas naprawdę o tej samoświadomości nie chce gadać. No ale dobrze, zanim przejdziemy do tego, to bardzo, bardzo zachęcam Cię do subskrybowania tego podcastu. Możesz to zrobić nie przerywając słuchania tego odcinka, a mi to naprawdę bardzo pomoże w tym, żeby dotrzeć do nowych słuchaczy z góry. Bardzo dziękuję. No to idźmy sobie do tej samoświadomości. Zaczniemy od... Tego, co to jest. Ja posłużę się definicją Daniela Golemana i jego inteligencji emocjonalnej. Ona definiuje samoświadomość jako element, ten podstawowy element inteligencji emocjonalnej. Jest to zdolność do rozpoznawania własnych myśli, emocji, swoich motywacji, rozpoznawanie tego, jaki wpływ wywieramy. Na innych. Czyli jest to też rozumienie, umiejętność rozpoznania, rozumienia i właściwego korzystania ze swoich mocnych stron, a ze swoich też słabszych stron, no i właśnie ta, ta świadomość, to rozeznanie tego, jakie wpływy wiera na otoczenie. I ja tak sobie myślę, że warto pamiętać o tym, że ta samoświadomość jest bardzo, bardzo przydatna, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem. Dlaczego? Dlatego, że w samym zarządzaniu jest naprawdę bardzo dużo emocji. A Mówię z własnego doświadczenia, ale pewnie doświadczenia nie jednego, nie jednej z nas, że my myślimy, że to się da wziąć na rozum, nie? to zarządzanie zespołem i tyle. Poskładam to, jakoś tam technikę zastosuję, czegoś się nauczyłam, nauczyłam i lecimy z tym, nie? Jeszcze skorzystam ze swojego doświadczenia, a tutaj nie. Tutaj się tak nie da, tutaj się nie da na rozum, tutaj trzeba naprawdę zejść, po się bardzo mocno emocją. ale też dlatego, że w tym naszym rozumie, w tym naszym takim rozumowym podejściu do zarządzania jest też mnóstwo schematów, przyzwyczajeń, które niekoniecznie będą pasowały do tu i teraz, do tego z czym właśnie musimy się mierzyć. Emocje zawsze tam będą. To mocno chcę podkreślić, że w zarządzaniu ta samoświadomość jest ważna. Dlatego, że to jest element e, inteligencji emocjonalnej, a zarządzanie ludźmi, nasza rola, no to po prostu jest mnóstwo emocji. Warto to rozpracować. Też chcę podkreślić to, że ta samoświadomość to jest zdolność, uwaga, nabyta. To nie jest tak, że się z tym rodzimy my mamy swoje jakieś talenty, które później mamy rozwijać, ale samoświadomość to w jaki sposób ja wpływam na innych, co się ze mną dzieje to jest po prostu zdolność nabyta dlatego, że mówimy tutaj o budowaniu zdrowych relacji z innymi, więc to jest zawsze kontekst mnie i tego konkretnego człowieka. To wymaga praktyki, to wymaga zdobywania wiedzy to wymaga doświadczenia więc samoświadomość, jeśli chcę ją mieć, drogi liderzy, liderzy to nie oczekuj, że się z tym urodziłeś, urodziłaś. O, już to mam, dobra, jadę z tym. Nic z tych rzeczy. To jest nabyte i tego naprawdę trzeba się nauczyć. I no dobrze, to jak nabyć tę samoświadomość. No to jest coś, o czym bardzo, bardzo często mówię w tym podcaście. To jedno z dróg. Mówiąc szczerze, nie znam, nie znam bardziej efektywnej, więc bardzo wprost będę mówiła o tym, jak, jak działam. Jedną z dróg, moim zdaniem, bardzo, bardzo efektywną, jest zrobienie badania kompetencji, ja pracuję z badaniem DSD3. Innymi słowy, chodzi o zrobienie, o diagnozę twojego profilu osobowości. No i teraz tak. Można powiedzieć, że przecież ja jestem już tak doświadczona, doświadczona, tyle szkoleń już przeszłam, przeszedłem, przeszłam, no to po co mi jeszcze jakieś narzędzia? Czy w ogóle tego sam nie muszę zrobić? No po co mi inne instrumenty diagnostyczne? Nie? Jakby nie podejdźmy do tego miękko, przecież to są relacje. No i teraz tak, to jest potrzebne, narzędzia bardzo konkretną rolę tutaj odgrywają, dlatego że one Ci pokazują coś czego po prostu nie ma szans, żebyś o sobie wiedziała. Bo to jest tak, że e, jeśli chodzi o interakcje z innymi, tak jak pokazuje nam okno Johari, może znasz, no jest ten obszar znanego, zachowań znanych, e, obserwowanych dla mnie i dla innych. Coś, co jest po prostu oczywiste. Chociażby to, że na przykład jestem w komunikacji bardzo zadaniowo osobą, taką, która zawsze wychodzi z inicjatywy, która na przykład jest bardzo decyzyjna, która ma siłę osobowości. To jest po prostu znane Domę, wszystkim. No ale też są takie obszary mojej osobowości, które są znane innym, ale mi nie są znane. I nie ma szans, żeby bez rozpracowania właśnie tego, jak ja mam, poprzyglądając się temu, czego ja nie wiem o sobie, mogła rozwijać tak bardzo skutecznie samoświadomość. To są tak zwane mm, ślepe punkty. Tak Wolę nawet to po angielsku, bo po angielsku tak chyba jakoś lżej brzmi, blind spots. I to mi się kojarzy, może tak, powiem o tym, do czego się odnoszą. Te blind spots, te ślepe punkty, one się odnoszą do e, tych aspektów naszego Zachowania, albo do naszego temperamentu, których my po prostu nie jesteśmy świadomi. Ale one są, tak jak powiedziałam, one są zauważalne dla innych. I o co tutaj chodzi? To są na przykład nasze nawyki, to są nasze reakcje, to są nasze cechy, to jest nawet takie przyzwyczajenie do mego tonu głosu które mam. I to często możemy usłyszeć, nie, że, ale przecież ja od zawsze tak mówię i nikomu do tej pory to mogło nie wadzić, że ja w taki, ani inny sposób się komunikuję. No tak, inni mogli widzieć, że to jest na przykład mocne, jakoś za mocno ingerujące w ich jakby strefę jakby takiego komfortu. Natomiast ja jako ta zarządzająca zespołem po prostu tego mogłam wiedzieć. Ja zakładam, że przecież wszyscy to, to wiedzą. Tak wcale nie musi być. I to mi się kojarzy też bardzo mocno, chociażby z prowadzeniem samochodu. No bo przecież tam też mamy te blind spots, te ślepe punkty, jako te obszary wokół pojazdu, których po prostu my nie widzimy w lusterkach, nie, w bocznych i we wstecznym. Więc no, są konkretne zachowania, które możemy włączyć, żeby podnieść efektywność prowadzenia przez nas pojazdu, chociażby to obracanie się przez ramię, sprawdzanie, czy, czy nic nie idzie. No i podobnie jest z osobowością. Są takie obszary, interakcji między nami których my po prostu osobi nie wiemy, o swojej osobowości. I to jest potrzebny nam instrument pomiaru kompetencji, czy badanie kompetencji, jakkolwiek to nazwiemy. Coś, co pomoże nam to ponazywać, zobaczyć coś, czego ja do tej pory po prostu nie widziałam. No i są też takie obszary, które są w ogóle nieznane dla mnie, ale też dla, dla innych. To są na przykład takie moje nieodkryte talenty. To są moje jakieś uczucia, które na przykład do tej pory nie zostały zidentyfikowane przez nas, przez innych, a one wpływają na przykład na to, że ja ym, ciężko mi jest przyjmować na przykład feedback. Nie? Stąd to są takie y, sytuacje, w których myślimy, ale y, no przecież ta osoba już ma takie doświadczenie. Tyle szkoleń przechodziła, a cały czas z tym ma problem. No to właśnie znowu, to w czym, y, jakby, co możemy zrobić, no to odrobić tę lekcję, która najprawdopodobniej właśnie w tym przypadku nie jest odrobiona, czyli poprzyglądać się z czego to może wynikać. Co mi się takiego włącza, że ja uruchamiam takie, a nie inne zachowanie. Tak jak powiedziałam, w tych naszych relacjach z innymi, w tym byciu z innymi, ale ze samymi sobą również, no to tutaj bardzo dużo jest takich utartych schematów, które nie pozwalają często nam pójść wyżej i dalej. I tutaj mi się przypomina hmm, taka historia z przedszkola mego dziecka. W, w ogóle w tym roku moje dziecko poszło do przedszkola. Wypuściłam je z domu, więc to też było taki ważny dla mnie moment. Stąd pewnie dlatego też taki przykład mi przychodzi na myśl. Mój synek wrócił pierwszego dnia z przedszkola. No i tam trochę mi mówi, trochę mi nie mówi, nie? Ale jedną z takich rzeczy, które mi powiedział, że oprócz tego, że dobra, było fajnie, to, Wiesz, mamo, nie podobało mi się to, że pani nauczycielka, kiedy ja coś sobie wziąłem, jakąś zabawkę czy przedmiot jakiś edukacyjny, ona zapytała mnie, czy ktoś już mi pokazał, jak to działa, jak z tego korzystać. No i powiedziałam, że nie. Ale mi się nie podobało to, że ona wpierw chciała mi to pokazać. Ja zapytałam go, ale co było dla ciebie trudnego w tym, że ona chciała ci pokazać? On mówi, bo ja już widziałam, jak z tego korzystać, bo ja widziałam, jak robią to inne dzieci. przyszła moja kolej, dla mnie to było stratą czasu, żebym ja miał jej słuchać. I tak sobie pomyślałam, hmm. Bystry dzieciak, nie? Jedziesz szybko w przetwarzaniu tych informacji. Chcę kombinować, nie chcę być takim naśladowcą, po prostu robić to, co mu jest powiedziane. Ale później się zatrzymała w tej swojej refleksji, znowu w tym swoim schemacie, bo akurat w, ty w tym aspekcie zachowań e, mój Michałek jest bardzo do mnie podobny, czyli dobra, sama to wykombinuję, jadę z tym. Bo mamy obydwoje taką dominującą osobowość. Natomiast zobaczyłam i, i to mu pokazałam, że jak dobre jest to, że ta nauczycielka ci to pokaże, bo y, w tym, jak ty z tego skorzystasz, może być coś, czego, co ty możesz pominąć, możesz nie zauważyć. Ale on dalej mi mówi, mamo, ale ja nieraz podobne rzeczy już przerabiałem. Ja widziałem, mówi ci, ja już widziałem, jak inne dzieci to robią. I to mu pokaza, dobrze, ale tym jeszcze nigdy nie operowałeś i ona ma większe doświadczenie i powiedz, na czym ci zależy, żeby tylko ci raz pokazała, a dalej ty będziesz sam kombinował. Niech ci pokaże, co jest tutaj najważniejsze, czego ty możesz po prostu nie zauważyć no i dalej tak, eksploruj to sam. Czyli zobacz, to nie jest tak, że badanie kompetencji, kiedy zrobimy, yy, albo tak, gdzie ja to widzę połączenie. Ja widzę tutaj połączenie z tym, że badanie kompetencji, ono mi właśnie pokazuje w jaki sposób ja funkcjonuję, jak ten mój system operacyjny jest zbudowany, jak ja reaguję na różne e, sytuacje. Pokazuje mi coś, czego ja mogę nie wiedzieć, a co ja później z tym robię, no to już jest inna para kaloszy. To już jest moim zadaniem, żeby właściwie e, z tego korzystać, żeby to było wspierające też dla tej relacji e, z innymi, które jako lider, liderka. Mam budować. Więc tutaj, jakby to, to było dla mnie taki bardzo namacalna korzyść z tego, że jednak ktoś mi po prostu pokaże pewien schemat, schemat działania. Tutaj, tutaj w badaniu pewien wzorzec zachowania, który z automatu włącza i pokaże mi, co ja o sobie mogę nie widzieć, po to, żebym ja dalej właśnie mogła to przekładać na moją codzienną relację z pracownikami, na to, jak ja podejmuję decyzje, jakie ja się komunikuję, co to dla mnie oznacza rozwój. I to też y, ta świadomość siebie, właśnie moich zasobów, którą otrzymuję y, we wsparciu badania kompetencji, pomaga mi w zarządzaniu emocjami. Bo tak jak powiedziałam, w zarządzaniu zespołem no po prostu tam jest mnóstwo emocji. I czy chcę, czy nie chcę, to one bardzo mocno determinują moją ocenę sytuacji. Te emocje, które mi towarzyszą, są bardzo mocno powiązane z moimi zachowaniami. Więc no, na nic tutaj myślenie, dobra, mam jakieś doświadczenie, coś tam przeczytałam, przeczytałam o tym zarządzaniu, o tym rozwiązywaniu nieporozumień. Jadę z tym. W praniu okaże się, co z tym dalej robić. Zupełnie nie. Chodzi o to, niech to ci pokaże klucz, pokaże w jaki sposób ty to robisz, jakie emocje Ci towarzyszą. I powiem Ci szczerze, też często mówię o tym w tym podcaście, czy też w moich książkach, że odkąd jakby zrozumiałam, jakie emocje mi bardzo towarzyszą, czy są powiązane z moimi zachowaniami, wtedy ja mam dużo większą kontrolę nad swoimi emocjami, one już tak nie kontrolują moich zachowań. To ja mam kontrolę nad tym, co ja innym daję i jaki wpływ wywieram na innych i więc te korzyści z tego rozumienia siebie jest naprawdę dużo. I wspomniałam Ci na początku o takim błędzie, który popełniamy, myśląc o samoświadomości, czy w ogóle no myśląc o pracy z tym, o rozwijaniu tego, o nabywaniu tego, nie? bo przecież to jest to nabyte. Kojarzy mi się taka sytuacja, w której bardzo zadaniowy lider zespołu, nie chciał bardzo długo wypełniać badania kompetencji, pracować nad tą samoświadomością. No i okazało się już później, kiedy już wykonał to badanie, kiedy ja się z nim spotykam na rozmowę, okazało się, dlaczego. I on mi jakby potwierdził to, co ja wielokrotnie obserwowałam, to to, że... I tutaj no powiem wprost... Nierzadko, to jest błędem HR-u, gdzie zakładamy, a to wynika po prostu z, z nieznajomości całej istoty też badania kompetencji, stąd ja też o tym edukuję, że jak mam rozwijać samoświadomość, to nagle mam stać się innym człowiekiem. I niekoniecznie do top managementu korzyści wynikające z, z wypełnienia badania kompetencji są właściwie komunikowane. Kiedy opowiedziałam, przegadaliśmy sobie profil y, osobowości do tego wspomnianego menadżera, on się bardzo uspokoi, bo ja mu pokazałam, że nie, nie, nie, ty nie masz przestać być tym zadaniowcem, które jesteś. Nie masz być, przestać y, być strażnikiem jakości, osobą, którą jesteś. Zupełnie nie. Ty nigdy nie będziesz osobą, która będzie rozchachana, która będzie na zewnątrz okazywała mnóstwo emocji. Zupełnie nie. On próbował, jakby, bo słyszał, że no właśnie ma pracować nad tą samoświadomością, że skoro jest taki zadaniowy, to musi wychodzić bardziej do ludzi. Tylko on nie dostał informacji o tym, że dobrze, ale pozostają cały czas sobą. I, i to jest klucz. Kiedy mówimy do top managementu o badaniu kompetencji, o tej diagnozie profilu osobowości, to też pokażmy, czy, czy moi, mój słuchacz, czy moja słuchaczko to, co chcę powiedzieć, to nie oznacza, że ty masz się zmieniać jako człowiek. To, jacy jesteśmy, jest dobre. To, nad czym mamy pracować, to jest to, jak my korzystamy ze swoich zasobów. No i tutaj na przykład z tym menedżerem pracowałam nad tym, żeby on więcej włączę mówienia o swoich potrzebach, żeby komunikował zadaniowo, ale wychodził z inicjatywą tej komunikacji. Nie, bo to był taki menadżer, który no właśnie jak nikt nie przychodzi, to po prostu totalnie go, go nie było. Nie, ty masz dalej zostać zadaniowy. Ty masz mówić o tej swojej zadaniowości, że pomożesz innym w pokładaniu procesów, wyłapaniu ewentualnych ryzyk, ale oczekujesz x, z, potrzebujesz tego czy tamtego. Tak? Cenisz sobie to i to i potrzebuje, żeby ktoś już się tym zajął i tak dalej, i tak dalej. W tonie też taki, który jest najbardziej bliski tobie i on uznał, tak osoba bardzo, bardzo zadaniowa, że takie podejście bardzo mu pomogło, uspokoiło go, że on może pracować nad tą samoświadomością, ale pozostając w istocie, w tych ustawieniach fabrycznych tym, kim on tak naprawdę jest, tylko po prostu dla niego praca nad samoświadomością, on zrozumiał to tak, jest danie innym takiego klucza do czytania siebie, lepsze rozpoznanie przez innych tego, jakie on ma intencje, właśnie po co to robi, czego potrzebuje, co sobie ceni, a co go frustruje. O. No i długo tej samoświadomości mogłabym mówić, ale nasze spotkanie dobiega końca. To, co na co chcę postawić też, na co zwrócić Tobie uwagę, to to, żeby właśnie w Effectiveness, w naszym zespole dostarczamy menadżerom, ale też wszystkim osobom w ich zespołach, diagnozę dis 3 badanie kompetencji, profilu osobowości, które dostarczy Ci bardzo precyzyjną informację na temat Twoich mocnych stron, na temat Twoich słabszych stron, tego, jaki możesz wywierać w wpływ na innych. Więc w naszej ofercie znajdziesz badanie kompetencji DSD-3, znajdziesz sesję informacji zwrotnej, gdzie pomagamy właśnie przeanalizować te informacje z profilu osobowości i przyjrzeć się temu, jak wykorzystywać te informacje w codziennej współpracy z zespołem. Temu nierzadko też towarzyszą szkolenia Siła Różni, zespole, gdzie właśnie poznajemy się nawzajem przez pryzmat profilu osobowości. Odkrywamy to, czego zupełnie, nawet pracując przez lata, mogliśmy nie wiedzieć, a co wpływa na jakość naszej relacji. I naprawdę wtedy się dzieją piękne rzeczy w zespołach. Zwyczajnie też menadżerom jest lżej zarządzać tymi emocjami też, czyli tymi swoimi współpracownikami, tym wszystkim co się dzieje w ich zespole. Gorąco zachęcam Cię do spojrzenia też na naszą stronę efektywnys.pl, bądź kontaktu z nami, tak żebyśmy mogli Ci pokazać jak taka diagnoza działa i jakie są kolejne kroki. A na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jedna przypominajka i prośba o zasubskrybowanie tego podcastu. A już w ogóle byłabym w pełni szczęścia, jeśli zostawisz komentarz, jeśli te treści były dla Ciebie użyteczne i to zawsze będzie dla mnie ważne. A jeśli jest coś, co w tym podcaście mogę zmienić, na co zwrócić uwagę, to też bardzo taką informację docenię. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za dwa tygodnie.